najlepszą i najbardziej konkretną, nie? Uwaga, wchodzimy na antenę. Naj, najbardziej sobie ją chwalę, nie? 3, 2, 1, 0, start. Witamy serdecznie w opóźnionym temacie Podcaster. Witamy serdecznie na przeglądzie debiutów 2012 roku. Posłuchajcie naszego wspaniałego dżingla, na którym się wyprodukowałem. Znamy ich wszystkich z blasku mikrofonu. Znamy ich wszystkich jako bohaterów polskiego internetu. Kim są, jacy są naprawdę i co chowają przed nami za gąbką. Za gąbką, którą nieraz nakrywają swoją twarz. Przyjrzyjmy im się, posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Zapraszam na temat podcastu. Tam, gdzie dyktafon ukazuje robotkę. Witam serdecznie w temacie podcaster. Nazywam się Andrzej Famielec i będę dzisiaj jednym z Waszych prowadzących przy omówieniu i podsumowaniu debiutów 2012 roku. Jeżeli mówimy o debiutach, najważniejsze jest to, żeby mówić, że to jest świeża krew albo świeży pomysł w polskim podcastingu. Wszystkim nam na, zależy na tym, aby polski podcasting szedł do przodu, żeby coś się działo, żeby każdy był zadowolony, każdy był uśmiechnięty i każdy kochał swojego Zuma. Olympusa czy jakąkolwiek inną nagrywajkę kładź z nią spać i mówił nam to, co najbardziej lubimy słuchać, żeby mówił nam autentycznie o tym, co myśli, żeby nagrywał całą gębą. A jeżeli chodzi o nagrywanie całą gębą, wśród nas jest jeden z najbardziej znanych, najbardziej można powiedzieć kontrowersyjnych osób, które cały czas opowiadają o tym, co się wokół dzieje. Mówimy o kontestatorze środowiska, mówimy o osobie, która nie jedną szpilę wbiła każdemu i każdy ją kocha. Mimo wszystko jest osobą, można powiedzieć, nietuzinką przed Wami Filip Dawidziński, który jest znany z nie tylko dla Orłów oraz starodawnego podcastu Archiwum Vincentego i najnowszego przeglądu podcastów Megafone. Witaj, Filipie. Dzień oklaski i burza, i burza, jak to się mówi. tych. Już mam dla Ciebie oklaski, proszę bardzo. Nie, zarumieniłem. Zarumieniłem się tym wstępem twoim, taki za bardzo skierkowy. nie, ja tak nie lubię. Serdecznie witam słuchaczy, mam na imię Filip, a, a będziemy dzisiaj rozmawiać o debiutach, tak? Czyli o tym, co ja robiłem w zasadzie, mówiąc szczerze, prawie 7,5 roku temu. Dokładnie. A jeszcze jest z nami przede wszystkim nasz stały dyrektor techniczny, można powiedzieć największa psuja w naszym radiu Eterkanet, a to jest Maciej Dmowski. Witam cię Macieju. Co znowu dzisiaj popsułeś? A dzisiaj, dzisiaj popsułem, właściwie samo się popsuło. Nie wiem dlaczego, wszystko działało aż do momentu, kiedy postanowiliśmy wejść na antenę. Także, no ja też miałem nadawać troszkę inny sposób. Dzisiaj bardzo prowizorycznie, bo z zooma nadaję. No i tak, no, brawo, brawo, brawo. Tak. Przejdźmy, przejdźmy może do. Do, do tematu, do clue audycji. A, jeszcze chciałbym przeprosić za opóźnienie. Tak, to wszystko to... Ma, moja wina, mea culpa. Tak, mea culpa. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, że to jest trzeci już e, odcinek debiutów 2012 roku i podsumujemy. W poprzednich dwóch, w pierwszym odcinku omówiliśmy Anusz Widelec, karpiowy, starodawny podcast Wincentego, można powiedzieć archeologiczny, ale na nowo nagrany, oraz podcast narzeczeński, który niestety zdechł był. Bo był, w można powiedzieć w czteropaku, który zniknął z sieci. A co i było w drugim odcinku? Byli, byli bezdomni, dekompresor, dreszcze i wolna kultura. Ja bym właśnie chciał jeszcze zapytać: jakie wasze są, naj, można powiedzieć, najlepsze debiuty, które uważacie w 2012 roku? A mogę powiedzieć, że było ich wiele. Było ich ile? 53, tak naprawdę. 54, bo zapomniałeś powiedzieć o, o TV w tej liście twojej magicznej, Andrzeju drogi. Ale y, tak, tak, tak, Podcast, podcast. Podcast, tak. Y, ale jak zauważyłeś, nie ruszyłem podcastów o grach. Tak. No dobrze. No ale to jest taki... Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Ponad półsetki podcastów. E, Maćku, y, może zacznijmy od innej strony. Może powiemy o y, tych podcastach, które nie wytrzymały próby czasu. Które nam odeszły? A te podcasty, które nam odeszły, to między innymi Zakazana Wiedza, czyli podcast prowadzony przez Marcina Dachterę, którego realizatorem też byłem przez pewien czas. No, podcast był, to było nagranie audycji w sumie z Radia na Fali. Dosyć ciekawe, przyjemnie się słuchało. No, dłużyzny, tak, dłużyzny, ale, ale było fajne. Co tam jeszcze jest takiego? Wielkie Polowanie, czyli projekt e, przepraszam, Filipa Szereckiego, tak? E, welkaczka, welobława, który być może znany jest z kontestacji. E, przez pewien czas właśnie podcastował w polskim podcastingu, polskipodcasting.com. E, no i też właśnie tutaj sobie zrobił taki podcast jak Wielkie Polowanie. Radio Zrzęda, czyli, czyli Martin Lechowicz i jego wakacyjna audycja, która no z założenia nie mogła wytrzymać próby czasu, bo była, miała charakter tylko wakacyjny. Co hmm. jeszcze takiego mamy? Podcast Narzeczeński, o tym podcaście już mówiłeś. Na falach stron, czyli podcast o książkach. Tutaj jest zamiennik, to była właściwie, to było też nagranie audycji, tutaj mamy zamiennik w Radio Ethercast, co dwa tygodnie mamy yy, Kaszanka z kulturą, tak? Kaszanka z kultury. Z kultury? Tak, i, i najbliższy będzie właśnie w tym tygodniu chyba. Ale to zobaczymy, bo miał być w tym tygodniu, ale... Niestety życie jest życie i nam się nie udało. A ty Filipie powiedz mi, yy, co ty byś obstawiał na najważniejszy dla ciebie debiut? Oczywiście pomijamy archiwum Wincentego, bo to jest twoja własna produkcja. Ja bym chciał troszeczkę zacząć z drugiej strony, czyli ankieta nasza podcastowa yy, na stronie podstrefa yy, Żuku i tam głosowałem. Powiem wam na co głosowałem, bo to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie Andrzeju. Głosowałem przede wszystkim na... Inny koncept Pawła Duraja, to jest e, stary podcast, ty mówiłeś o świeżej krwi i o świeżych pomysłach, ale myślę, że to jest stara krew i nowy pomysł, czyli wsiok, krety, e, te, te klimaty, jeśli ktoś, ktoś, ktoś zna. I Paweł wrócił w zeszłym roku właśnie z innym konceptem i naprawdę uważam, że są to że to jest najlepszy projekt, jaki uchazał się w zeszłym roku, świeży, ale Paweł ciekawy nie, nie znajdziemy już tak. kretów w jego podcaście znajdziemy tak, w jego tak, podcaście tak. dużo ciekawych osób Naprawdę, dla mnie to jest rewelacja. Ostatni odcinek w 2012 roku, jak chodził po Krakowie, to nawet mam korespondencję z moim panem z Polskiego Radia, z Januszem Deblesenem i obydwoje się nad tym odcinkiem zachwycaliśmy, więc to jest naprawdę, naprawdę zaszedł mi ze skórę tym ostatnim odcinkiem i chciałbym coś takiego ja sam zrobić. Więc to jest na pewno miejsce pierwsze, inny koncept, Paweł Duraj. Drugim projektem, myślę, tak nie do końca yy, obiektywnie powiem, ale. Lubię po prostu Pawła, i Pep, czyli Pepe i, i Jacka, czyli Anusz Widelec. Um, lubię chłopaków. Jacka może mnie. Jacek jest taki niechlujny strasznie i w mowie, i w pisaniu, i, i w podcastowaniu, ale myślę, że ma dobrą wiedzę e, właśnie kulinarną i, i, i to pokazuje, że podcasting łączy. Chłopacy się nigdy nie widzieli, a ja robią razem podcast, um, czyli Anusz Widelec. Myślę, że to by była druga, druga moja taka propozycja. No i potem yy, tak, też troszeczkę poznajomości, czyli dreszcze. Czyli Adam Trendowski lubię bardzo jego gadki. Poznaliśmy się w tym wypadku z Adamem osobiście i dreszcze naprawdę krótkie, dobre, takie felietony, komentarze co do świata, więc to by była moja trujeczka. Yy, jeszcze bym znalazł yy, rozmowy w nocy, które całkiem niedawno odkryłem, czyli bardzo dobre bardzo dobre, naprawdę uważam czasami rozmowy o tym, o świecie. Takie troszeczkę może przegadane, ale ja lubię radio, ja lubię radio gadane, takie jakie było kiedyś, trójkowe nocne rozmowy w starym, starym Radiu Z, jak jeszcze nie było takie komercyjne, były właśnie takie rozmowy w nocy i Przychodzi te, w radiu, w czwórce też były takie e, rozmowy nocne właśnie dla samobójców, coś, coś, coś w tym stylu, więc rozmowy w nocy mi bardzo, bardzo pasują. Tu, to są strasznie długie audycje, bo dwie, dwie i pół godziny, więc czasami sobie gdzieś tam w pracy na jedną słuchawkę wrzucę albo w domu przed snem, albo coś tam coś tam nie mogę zasnąć, więc to jest jakby czwarty podcast. Filipie, czy, czy, czy rozmowy te, mówiliście o czwórkach, to, to nie była jeszcze przypadkiem Bis, radio? Tak, Albo tak, radio to euro? Było BIS. To, tak, tak, radio Euro, radio BIS, to pamiętacie moje odcinki z panią Justyną, która pracowała wtedy w radio Bis, więc to się zmieniało strasznie dużo, więc, więc to chyba było wtedy radio Bis, a potem się przerobiło na euro, a teraz to już nie wiem jak to się nazywa w każdym razie. W każdym czwórka. razie czwórka tak, chyba tak. Więc, więc i piątym podcastem, który bym sobie tak powiedział, który był właśnie taki ciekawy, to zagłosowałbym na Krishmana, bo on, on naprawdę ma talent, on ma naprawdę gadane, aczkolwiek yy, tak, jak mu nawet napisałem gdzieś w komentarzu, że, że strasznie się plącze i gubi w tym wszystkim, ale, ale lubię go słuchać dlatego, że ma fajny głos i, i no, ma do, dobrą gadkę. Nawet yy, troszeczkę go porównam do Martina, bo Martina nie zawsze lubię o tym, co gada, ale ale, ale ma taki flow, jak to się mówi z angielskiego, czyli, czyli nawet jak powiem rzydko pieprze głupoty, to to się dobrze słucha. I tak samo jest z Mannem, więc, więc to jest moja taka piąteczka, którą, którą bym polecał. No i podcast, o którym Andrzej mówił, że raczej tutaj o grach nie mówimy, ale chłopacy naprawdę ciekawie mówimy. Ja mało gram, stary jestem i, i gram w, w gry typu SimCity albo w Warcrafta, nie gram w żadne jakieś takie nowoczesne. Więc, więc to jest taka moja piąteczka z plusem, czyli podcast, ostatnia moja opcja za zeszły rok. Filipie, mi chodziło po prostu o to, że ja pominąłem, dlatego że ja odsłuchałem wszystkich tych podcastów, o które, mhm. w, na które dałem listę. I muszę ci powiedzieć, że akurat widocznie miałeś szczęście, bo ja dwa razy słuchałem na żywo, akurat rozmowy w nocy, i powiem, że jako podcast do mnie nie przemawiają. Co innego, audycja. Ona w nocy, tak, tak, tak ale, podcast, ale jako podcast. Nie audycja. Nie, jako, to jest podcast, jest jako podcast. to podcast to jest średnie dla mnie, to jest średnie. No i widocznie trafiłem na tematy, które mi też nie leżały, bo jakoś tak nie uznałbym tego za wartościowy tak bardzo debiut jak ty. Hmm. No. Yy, Macieju, czy już tam... Znaczy, no, ja powiem tak, że były... Nie, wiadomo, że tych audycji było... Tych audycji było tam... Jeszcze przerwę, Tych audycji było chyba już z 12, powiedzmy 3-4 były ciekawe, interesujące i, i oczywiście nie wszystkie były super, ale te ostatnie w zeszłym roku były i te w tym roku były całkiem, całkiem, więc to no, jest moje ja tłumaczenie. Jak... Oddaję ja... głos do, do studia. Oddajemy głos do studia, tak. Yy, Macieju, czy już dokopałeś się do listy, co jeszcze yy, z debiutów nie przetrwało próby czasu? Tak, oczywiście. Poza, poza tymi podcastami, które wymieniłem wcześniej, <coughs> przepraszam, poza tymi podcastami, które wymieniłem wcześniej są jeszcze podcasty takie jak Emigranci, czyli kolejny podcast ze stajni polskiego podcastingu, który przestał się ukazywać, Fajka Wodna, podcast Marcina Czerczaka również, który został zakończony, Dlaczego? Czyli projekt naszej kasi, którą mogliśmy usłyszeć między innymi w słowotoku, który, który oczywiście jest do usłyszenia na naszej antenie oraz w niemów nikomu. A, tak, oraz Nie niemów nikomu. Bajeczki z zagajnika, czyli podcast również Filipa Szareckiego, właśnie takie króciutkie humorystyczne opowiastki. Bezdomni, również podcast Marcina Czerczaka. Ale przepraszam bardzo, Bezdomni się ukazał odcinek ostatnio. Być może będzie kontynuowany, aczkolwiek no Marcin wybył z Polski, więc... Znaczy, no on nagrywał my. odcinek i się pokazał odcinek Bezdomnych przecież. Okej, okay. to mi umknął najwyraźniej. No, było Czteropak, Czteropak o którym już yy, mówiłeś, kogucie. Audiofala, audiofala. Tak, by było na tyle. Tak, pięć odcinków e, skończyło się wraz z odejściem audiówali z Radionet, bo wtedy to była audycja na żywo. Dobrze. E, co byśmy jeszcze powiedzieli o tych debiutach 2012? E, faktycznie, ja bym powiedział, że inny koncept chyba, chyba jest faktycznie jednym z najlepszych debiutów, które przetrwały, które się ukazują do teraz. Bo ja bym jeszcze na równi stawał z innym konceptem narzeczeński. Chyba, że Hubert i Karolina od, na nowo odkryją ten, można powiedzieć, troszeczkę pod inną nazwą to, co robili. Bo dla mnie ich spojrzenie na świat, właśnie spojrzenie osoby niewidomej było na tyle ciekawe, na tyle interesujące, intrygujące, że ja to odkryłem dopiero z ich podcastów, że oni są niewidomi. Tak, spojrzenie osoby niewidomej, to bardzo ładnie, Andrzeju, ująłeś. Ja też słuchałem ich, słuchałem ich. Ja tutaj troszeczkę ja mieszkam nad rzeką, w sumie nad morzem. Mam z dwie minuty do, do, do morza i tutaj mm, dzielam się troszeczkę, nie powiem, że jak klubie, ale w takich właśnie morsko-rzecznych różnych sprawach i kiedyś oni nagrywali podcast o tym, jak niewidomi popłynęli w rejs nie powiem, że dookoła świata, ale gdzieś tam, gdzieś tam i dopiero, dopiero właśnie z podcastu się dowiedziałem, że to niewidomi y, popłynęli w rejs I, i mówię chłopakom tutaj, z którymi łowię ryby i, i chodzę nad rzekę, mówię, chłopaki musicie to posłuchać, bo to jest kosmos, to jest, to jest niesamowite, że niewidomi mogą kurczę, płynąć na, na jakiś rejs. No, bo, no, teoretycznie, co oni tam będą robić? Przecież, nie wiem, no, no, chyba siedzą i należą się opalają, nie? Ale, ale wyszło z tego podcastu, że było zupełnie inaczej. Że z wyjątkiem podcastu tego. Co... Na narzeczyńskiego, podobnie jak i czteropaku, słuchać w tej chwili nie możecie, aczkolwiek trwają rozmowy y, o wprowadzenie go do nasz, na naszą antenę, żeby był również dostępny do posłuchania. Także jeżeli ktoś chciałby jeszcze zadzwonić i wyrazić swoją opinię na temat debiutu 2012 roku, powiedzieć, że się mylimy albo że mamy rację, że zapomnieliśmy o czymś, co po prostu nie można pominąć, zadzwońcie do nas, ethercast.net na Skype'ie. Andrzeju, tak? a może jeszcze podasz nam trzy... Takie topowe dla siebie podcasty, bo wymieniłeś w tej chwili dwa. bo tak już zostaniemy sobie w konwencji top 5, może. E, tak, wymieniłem dwa i trzeci po prostu mam duży problem. Mam duży problem, ale chyba, bo to jest tak, tutaj się biją i Vincenty się bije, i Karpiowy się bije, i Wolna Kultura się bije, że naprawdę mam problem, co wybrać. Ja bym chyba został na tych dwóch, dlatego że reszta jest tak wyrównana, że tamte tylko o włos je wyprzedziły. Może dlatego, że akurat tamte ujęły mnie za serce trochę szybciej, trochę wcześniej. Czy znaczy, ja mogę prze, troszeczkę prywaty prze, prze, przemycić Andrzeju i spytać się e, bo od Macieja Skwary. Dostałem bardzo fajny komentarz o propos starodawnego windu, tego, że troszeczkę było za dużo mm, kombinowania, a za mało treści na początku. E, chciałbym się spytać właśnie Was w zasadzie chłopaki, e, co byście chcieli usłyszeć w takich podcastach o starych podcastach? Czy, czy, to, my, czy, czy to ma być moja nawijka i moje komentarze i moje refleksje, czy jednak jakieś przeplatanie tego ze starymi e, dźwiękami Starymi podcastami z danego podcastu. Jak najbardziej przeplatanie, jak najbardziej Twoja nawika, i brakuje mi tylko jeszcze jednych rzeczy. Brakuje mi e, anegdot, jak z tego, co się wtedy działo. Tego, jak Artemiuk nagrywał pod stołem, bo go żona z Patelnią na przykład goniła. O tym, jak y, dajmy na to. Martin był zatrzymany przez policję, bo myśleli, że to jest na przykład bomba, a nie dyktafon. O takich rzeczach bym chciał jeszcze posłuchać. To, czego teraz nie ma. To, o czym nie usłyszymy poza właśnie tymi osobami, które wtedy były, które wtedy żyły, bo to można powiedzieć, to wtedy będzie jak opowieść starego gawędziarza, jak opowieść Sabały, który usiadł sobie w Zakopanem i tak bajdużył, tak bajdużył, że stał się najbardziej, najbardziej znanym właśnie bajdużystą Polski. Moim zdaniem oczywiście w starodawnym powinno być jak najwięcej, właśnie tak jak Andrzej mówił, wspomnień, przemyśleń. Natomiast no, wiemy, że trudno się tobie powstrzymać od jakichkolwiek montaży, no i często to wychodzi dosyć fajnie, aczkolwiek no, czasami lubisz przesadzić, także no zdecydowanie dużo, dużo gadki, ale... Ale jakieś wstawki też nie są złe. To nie gryzie. To jest Tak, fajne. tak. Ja ostatnio usłyszałem od jednego człowieka, e, jeszcze troszkę tutaj osobistości przemyczę, że nieważne, jaki podcast lewizjiński by zrobił, zawsze będzie, zawsze, zawsze poznać, że, że to ja zrobiłem, więc niestety, no nie umiem, kurde, zrobić jakoś tak byle, byle. No, no, no nie da się zrobić typu podcastu ale Jacek Kukumistrz, gdzie masz mega przestery i urywać ci uszy podczas słuchania, a, a 10 sekund później po prostu musisz podgłaśniać, bo nic nie słychać, więc yy... przepraszam, ale nie nie o to chodzi. Ja, jak włączyłem pierwszy raz podcast, to ja wrzuciłem Ale się... Ale nie chcę być radiem, nie chcę być radiem. Ja, nie, słuchaj, ja wrzuciłem twój podcast na uszy i musiałem spojrzeć, czy to nie jest przypadkiem NTDO. Czyli nie tylko dla orłów. Bo po prostu nie zauważyłem różnicy. No tak, no właśnie. Skoro Ale nie ma wróćmy różnicy, może różnicy, to przepłacać. Wróćmy może z, tej, z tego świata dygresji do, do podcastów, bo ja tutaj sobie notuję skrupulatnie, było dużo podcastów, które się ukazały, a my o nich nawet nie wspomnieliśmy. Między innymi takim podcastem, który zadebiutował w roku 2012, było Wolne Granie ze Stajni Wolna Kultura, czyli podcast, który jest tak naprawdę zlepkiem utworów na licencji Creative Commons, okraszonych komentarzem w tym wypadku Michała Carpezo, Welsir E, aczkolwiek był też odcinek gościnny, którym już nie pamiętam kto, przepraszam aczkolwiek dostarczał set e, utworów, jak i okraszał je komentarzem e... jest to podcast bardzo ciekawy, miał dłuższą przerwę, ale ostatnio się znowu ukazał e, i bardzo często mowy. jest tak,że na antenie radia, bo jest tak dobry, że e, akurat nadaje się, nadaje się do tworzenia tego, co w radiu jest ważne, czyli klimatu Wybacz, Filipie, wtrąciłem ci się. Tak, ja bym chciał wyróżnić Tak, ja bym chciał wyróżnić też magazyn F1, czyli, czyli to nie jest mój ulubiony, ale, ale lubię czasami po prostu inne klimaty, czyli w tym wypadku o Formule 1, bo nie było nigdy, z tego co pamiętam, podcastu takiego technicznego samochodowego, więc, więc magazyn F1 troszkę nie za często się ukazuje, ale jest fajnie zrobiony, taki szybki przegląd, więc myślę, że to też możemy wyróżnić. Wyróżnił też bym filmowy podcast, który, który mamy na liście, też jest fajnie zrobiony. W następnym odcinku, przepraszam za reklamę, Wincentego, starego podcastu Wincentego, będzie właśnie o celuloidzie, ale tutaj mamy, też mamy Filmowy podcast, nowy, nowe takie podejście do filmów. Zresztą mamy dużo tych podcastów, dużo, może dwa albo trzy w naszej, na naszej liście filmowych, więc, więc to, ten podcast też bym wyróżnił jako właśnie ciekawy, dobry i chłopacy naprawdę mają dobrą nawijkę, dobrze mówią i, i zachęcają, ale też czasami wiadomo, mówią nie warto wydawać, kurczę, 30 zł na przykład na bilet albo, albo iść wtedy, kiedy jest taniej. Jak wspomniałeś, Filipie, o filmowym, to mi się przypomniał jeden z podcastów, które zamilkły, aczkolwiek jest jeszcze cień szansy na reaktywację. Kino Miś. Co mm. o nim sądzicie? Bo znaczy, tutaj... Jeżeli chodzi o Kino Miś, ja słyszałem, że nie będzie reaktywacji. Czyli pasuje do kategorii zamilkli. Tak, zamilkli. Tak, tak. Ja Wiesz co, ja... ja, ma, ja nie chcę tego, żeby ktoś to odbierał osobiście, ale dla mnie to był bardzo zły, bardzo zły pomysł na bardzo dobry temat. Czyli no niestety gadanie przez Skype'a, jak każdy ma swoje na przykład 20 sekund, no nie, nie było flowu, jak też teraz mówiłem w tym podcaście. Każdy miał swoją dykteryjkę, mówił swoje 20 sekund, potem chodziła druga osoba, potem chodziła trzecia. Mało było interakcji między chłopakami. Każdy mówił, co, co, co, co miał do powiedzenia, wchodziła następna osoba. Nie, nie, nie. Uważam, że jeśli mógłbym zrobić, e, przepraszam za to, co powiem, najgorszy podcast, który wszedł w zeszłym roku, tu Kino Miś na pewno by się do tego nadawał. Super temat, ale wykonanie było fatalne, więc, więc, e, więc no, no, no, no nie poszło to. Nie poszło to, mam nadzieję, że że chłopaki wyciągną z tego jakieś wnioski i, i będą robić coś, no bo no, chwalimy, ale też mamy prawo powiedzieć, że nam się nie podobało w tym wypadku osobiście. Ja mówię absolutnie do żadnego z chłopaków, nie mam żadnych uprzedzeń, ale niestety to nie działało dla mnie, absolutnie. A Tematy kto... fajne, filmy fajne, ale nie działało. A kto tam dokładnie występował? Bo ja zapamiętałem, Przemka, Arka chyba, Papa, tak? Tak, tylko trójeczką. Odcinków I z, z tego, by co mi się wyjść. wydaje, raczej to nie będzie jeszcze reaktywacji, bo wiem, że Papa nadaje e, swoje własne audycje już w Radiu Malbork. Tak, Papa ma, ale Papa ma muzyczne audycje w Radiu Malbork. Arek z Przemkiem teraz robią e, śmieszny podcast, znaczy śmiesz, śmiesznie to się wiąże. Bez Papy który się nazywała Sierra Papa, więc tak. więc myślę, I w skrócie że... śmieszny podcast. No, nie, no to też można tak, nie, bo śmiesznie wyszło, że mówię, że nie ma papy, ale papa jest w nazwie, nie, więc, tak. więc myślę, że, że kolejne podejście chłopaków, szczególnie Arka do tematu samolotowo-technicznego, Arek, chłopak zna się na rzeczy, Przemek też się zna i mam nadzieję, przepraszam, że to powiem, że chłopacy nie będą nagrywać razem, bo, bo no... Nie szło im to. W, kino, w kinomisiu im nie szło, a myślę, że chłopacy mają na tyle dobrą gadkę, że samemu sobie poradzą, więc robią to na przemian. Raz Arek, raz Przemek, raz Arek, raz Przemek, więc, więc, więc myślę, że, że to może działać. To może być dobry, dobry, dob Znowu, dobry pomysł, dobry temat, ale żeby to dobrze sprzedać, więc, więc nie ale... zawsze jeśli mamy dobry temat, potrafimy to dobrze sprzedać, więc... Y więc mam nadzieję, jak, jak już powiedziałem chłopacy nauczą się na swoich błędach i, i zrobią coś naprawdę dobrego, lepiej lepiej w ten sposób Ale Filip, czyli, ja, ja bym się jeszcze tylko tutaj nie. nie zgodził z Tobą z, w jednym wypadku, że y, odcinek który był poświęcony chyba najgorszemu filmowi, czyli Kac Wawa, był naprawdę dobry i chłopaki się troszeczkę przekrzykiwali w nim nawet Tak, tak, ale yeah, że... może się po prostu długo dogryzali może, ale ja nie lubię właśnie tak, że wiesz, lubię jak, Skype niestety ma taką opcję, że jeden mówi, to tamci milczą, nie? Więc, więc lubię jak, wiesz, no jest dialog, no, no, no, a, a nie wiesz, monolog, trzy monologi naraz, nie? No dokładnie, więc... nie, nie, nie. To powinna być rozmowa, no, tylko tak. trzeba się nauczyć jej przez Skype prowadzić. Tak. A wracając do tematów kultury, kolejny debiut to jest podcast Masa Kultury, czyli Szymon Adamus i Michał Kowal, z tego co pamiętam zapraszają również gości, a jak nie mają pomysłu na odcinek, to robią ekspres, czyli krótkie omówienie y, kilkunastu tematów, które im się nawinęły na uszy i oczy, tak i dosyć zwięzły 5 minut na temacik, ale są też odcinki pełne, w których najczęściej właśnie pojawiają się goście albo panowie omawiają y, różne wydarzenia kulturalne, zresztą y, mod to tagline tego podcastu, to jest kultura o masowej sile rażenia. Dobry pomysł, dobry projekt i chłopacy, tak jak mówiłem przy podcaście kinowym, filmowym, naprawdę są w większości, w większości razów bardzo dobrze przygotowani, więc warto, warto, słuchać. Jak dla mnie the best, po prostu. Lubię ich słuchać. Dla mnie trochę za rzadko chyba nagraju, nadają. Co mamy jeszcze, Macieju, na liście? Na liście mamy jeszcze Michała Ochnika z jego podcastem Dziennik Pokładowy. Uu, na Rę... początku to dla mnie był straszny. Straszny. To dwie... Przede wszystkim były problemy z pobieraniem tego podcastu, dopiero od niedawna się no, udaje Michał, go pobrać. On miał problem techniczny od zawsze, pamiętam. Yy, tak, bo niestety blogspot trzeba ogarnąć inaczej. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz blogspota, stwierdziłem, nigdy więcej nie próbuję tam nic zrobić. Mm. No to kwestia, wiesz. Ja nigdy nie miałem blogspota, ale pamiętam, że Pepe miał blogspota jakoś na początku sobie ciągnął. Potem się teraz przeniósł niedawno na WordPressa, ale myślę, że ty, wiesz, technikalia to, to, to, to nie jest największy problem. Największa, największym problemem jest, jakby, wiesz, dobranie tematu i dobrze go sprzedać, więc, więc w tym wypadku. Ty... Michał, u Michała jest coraz lepiej. Tak, jest, u Michała jest coraz lepiej. Jest dobrze, ale jest coraz lepiej. Yy, po... Dziennik pokładowy zbierał, zresztą zaczął zbierać pozytywne opinie, jak tylko się go dało pobrać. <laughs> Patrz, ostatni podcast Ale Ale jeszcze wej... seria... pod, pod uwagę, że chłopak się naprawdę rozkręca i zaczyna się go dobrze słuchać. To Właśnie to... o tym chciałem powiedzieć, że, że cały, cały podcast, a szczególnie teraz seria o serialu Stargate, a raczej o całym uniwersum serialu Stargate bo no właśnie dzisiaj skończyłem słuchać podcast y, zakończący tą tak jakby podserię, jest y, z odcinka na odcinek coraz lepsza, muszę przyznać. Chociaż y, sam autor mówi, że w każdym kolejnym, y, każdy kolejny powrót tego serialu na antenę to coraz, coraz mniej, y, y, jest mniej interesujący, tak, zresztą jak większość sequeli. Natomiast no, sposób przedstawienia tego jest bardzo ciekawy, bardzo przyjemnie się przy tym wykonuje czynności takie typowo domowe, ale tak, przyjemnie się tego słucha. Dobrze, co kolejnego Macieju? Co kolejnego? No cóż, radosne przenie, czyli Gniazdo Światów, dawny kapok, ponieważ kapok zakończył się po stu odcinkach. No ale tak jak przewidywaliśmy, Godaj nie był w stanie usiedzieć cicho. Dziękujemy mu za owsiki. Dokładnie. I rozpoczął, a właściwie przekwalifikował Owsieki troszeczkę. Są, owsiki są tylko w wieku dziecięcym, z tego co pamiętam. O pewnym gdzieś tak do 13-14 roku, potem już, już organizm je na to automatycznie zwalcza. Wiem to po sobie. A, y, ale chodzi o co innego, po prostu y, Kapok mi co prawda brakuje tych odcinków kapokowo-kapokowskich, y, nie tylko dziadowsko-dziadowskich ale w sumie dobrze, że Godaj nie zarzucił Zuma na półkę, żeby mu się kurzył, tylko dalej podróżuje z tym Zoomem i co prawda bardziej się przerzucił na kulturę taką taką kulturę y, albo dziadów, albo kulturę masową, ale to dalej jest dobry stary Godaj. On już nie na Zoomie, tylko na Olympusie teraz nagrywa, nie? Przecież dostał tą nagrodę i ten, nie? On na obydwu ja. nagrywa, Pan zdradza tak, czasami nie. Zooma. Yy, po, po prostu stwierdził, że Olympus do niektórych rzeczy dla niego nadaje się lepiej. Ale dziady z lasu dalej są nagrywane Zoomem a wracając jeszcze do tematu tak mi się e, skojarzyło im bardziej dziadowski e, kapok, przepraszam, gniazdo światów tym, tym lepiej się go słucha tak? im, im, im większe dziady z lasu tym, tym lepiej się ich słucha tak. dziad dziada dziadem poganiał tak, ale to tak, jest a... jeden z takich projektów po prostu do, który, który możesz słuchać jakby z ulicy tak, tak się wyrażę. czyli nie, nie musisz nic wiedzieć o danym człowieku, o danym projekcie to się po prostu dobrze słucha, może nie wszystko, ale, ale to jest taki właśnie odcinek, projekt w zasadzie, który, który właśnie mówię, że, że jest miły, sympatyczny do słuchania i, i dobrze się przy nim spędza czas i, i nie trzeba w zasadzie właśnie myśleć o, o, o jakichś tam technikaliach, to jest tak jak właśnie yy, powiedzieliście radosne pieprzenie i to jest to, czego czasami nam brakuje w tym naszym polskim podcastingu, to wszystko. czasami jest za poważnie, a tutaj po prostu chłopaki sobie gadają. O i dokładnie, nawet ja się ostatnio zrobiłem bardziej poważnie, ale no niestety będzie, przez najbliższy yy, miesiąc będzie trochę poważnie, ale później troszeczkę spuszczę z bo wreszcie wypuszczam moje zaległe odcinki. No tak? tak, Andrzeju, niedługo masz trzydziestkę, więc myślę, że czas poważnić, więc, więc... Tak, tak, tak. Więc. Yy, kolejną trzydziestkę. Yy, teraz, <grym> Macieju, co mamy jeszcze na ruszcie? Co mamy jeszcze? Z takich podcastów, które nie były, a, a jakoś tam yy, wywołały uśmiech na mojej twarzy przez ostatni rok, to Przedział Rozmów, który... Taka bardzo krótka seria yy, słuchowisk właściwie, bo mamy tam w tle dwóch panów rozmawiających i pociąg tam, tak, który, który tam sobie stuka o szyny. W pewnym momencie złapałem się jeszcze, jak było pierwszy przedział rozmów, ten długi przedział rozmów, tak? nie, nie taki stricte kolejowy, 2 tak? metry sześcienne <grych> trwający, tylko taki długi, naprawdę chyba z godzinę on trwał, to złapałem się na tym, że wyciszyłem sobie dźwięki otoczenia w słuchawkach i jadąc pociągiem słuchałem y, stukania kół pociągu z przedziału rozmów, a nie tego pociągu, którym jechałem. To taka y, anegdotka. Yy, ale chociaż ja Ci powiem, że y, przedział rozmów po pewnym momencie dla mnie zaczął tracić. Stał się taki sztuczny, na siłę robiony. Y, chłopaki naprawdę przez pewien czas były wesołe, a później to jest tak jak z kabaretami, które jak nie mają co robić, zaczynają śpiewać piosenki. To było fajne dopóki nie zobaczyłem jak był making of przedziału rozmów na wideo nagrany, że oni sobie siedzą na tle green screena i yy, mówią. To tak straciło całą tą aurę spontaniczności. Tak, no Ja sobie zdawałem gdzieś w głębi, w głębi duszy, że, że to jest wszystko reżyserowane, tak? że jest scenariusz. Ale jak człowiek to zobaczył, to już tak troszkę odechciało. Mi się podobał. Ja słuchałem ostatnie odcinki i tak jak mówisz, Maciej, troszeczkę troszkę jest to takie luźne czytanie z kartki, jakby. Tak się, takie ma się czasami wrażenie. Ale lubię, lubię. Ja taki może jestem za bardzo... Yy, yy, yy. Lubię, jak jest podcast przygotowany, o w ten sposób, więc, więc... Ale też lubię, tak jak mówiłem wcześniej, dziady z lasu, które są spontanem totalnym. Ale tutaj... No, to, ja... ma, to ma sens, to ma, to ma smak i a... podoba mi się to. A ja jestem wybredny, bo ja się wychowałem na kabarecie potem i dla mnie współczesne kabarety muszą być naprawdę wysokiego poziomu. Tak, hmm. potem. To jest jeden z niewielu kabaretów, na którym się śmiałem, bo czasami hmm. jest nieśmieszny. Tak, dokładnie. Co jeszcze dalej, Macieju? Podcasty podcasty takie jak na przykład Andrzejowe Bajanie Net, czyli właśnie tutaj nam obecny Andrzej zasiada przed mikrofonem i opowiada bajeczki, czyta nam e, bajki e, klasyczne, tak? Polskie bajki, e, których, e, no, których w tej chwili dosyć, które dosyć trudno w tej chwili e, znaleźć gdziekolwiek. Kiedyś były takie książeczki, poczytaj mi mamo. Pamiętam z za dawnych czas, czasów, takie kwadratowe, mniej więcej kwadratowego formatu książki i ten, i, i też były fajne bajeczki. A to ja akurat Ci zdradzę, że to są książeczki, które ja wydaję i dlatego z nich korzystam, bo nie na nie prawa autorskich, ale niedługo zaczynam nową serię, gdzie to są moje własne opowieści, które udzielam mojemu dziecku przed snem. Hmm. No to wtedy dopiero się zacznie, wtedy będzie... Dopiero mam pytanie, Andrzeju, czy ty nagrywasz to z myślą o swoich dzieciach, czy też z myślą o tym, że, że ktoś to też będzie puszczał swoim dzieciom? I to, i to. Ja po prostu mam taką płytkę, że jak już mnie dzieciaki męczą, a ja ochrypnę od czytania, bo moje dzieci mają taką fazę, że jak trzeba im czytać, to po 4 godzinach to od ciebie odejdą nawet. To prawda z moimi przerwami, żeby się przelecieć, wrócić, wejść ojcu na głowę dosłownie sprawdzić, czy ma jeszcze pępek na brzuchu i znowu każą sobie czytać. Co prawda krótkie bajki rządzą, bo długich to nie po czterech kartkach, a to jest za długa i dają następną długą do czytania. No to tak można cały dzień z nimi. Zresztą najlepsze... No, zresztą wiesz, potrafią wstać o piątej rano i przyjść z książką do dziadka. Dziadek, czytaj. No. Co jeszcze dalej, Maciej? Ławka po godzinach czyli zmagania przedsiębiorcy w świecie zbiurokratyzowanym. Łukasz Ławicki, tak, dobrze pamiętam? Tak, i chyba wyszła Ostatnie nawet pił... ostatnio. Tak, wyszedł. ta nazwa, tak, ja mówiąc szczerze, nie słuchałem tego, więc... więc ławka po godzinach od Łukasza Ławickiego, tak? Chyba tak. Tak, dokładnie. No otóż właśnie ostatnio wyszedł, Łukasz założył, wypisał się z etatu w telewizji, i założył własną firmę pod nazwą grupa Inspire, Inspire. i w tej chwili za, jest na etapie zakładania kolejnej firmy, która ma być na razie córką grupy Inspire, natomiast w przyszłości ma się usamodzielnić, ale o tym można posłuchać w ostatniej ławce po godzinach, natomiast tak, wyszedł w tym roku też po przerwie, z której się również tłumaczy w tym odcinku, który wyszedł niedawno i myślę, że jest to podcast wart zagłosowania bo dowiadujemy się, to taki właściwie audioblog jest troszeczkę e, firmowy. Myślę, że wprowadzić mu, myślę, że gdyby się ta forma spopularyzowała, zmieniłaby dużo w świecie właśnie blogów firmowych, korporacyjnych. Dokładnie, i muszę powiedzieć, że dość ciekawie opowiadał i zainteresował mnie ostatni odcinek. Natknął do niektórych rzeczy, ale o tym usłyszycie może niedługo. Co dalej, Macieju? Spektrum Rozwoju, czyli Czarodziejki Słowa. O oh maj. Ewelina. To jest oczywiście audycja radiowa, która ukazuje się również jako podcast. I w tym możemy się dowiedzieć na temat na przykład zdrowej diety. Możemy się dowiedzieć o tym, jak żyć. To ostatnio dosyć popularne pytanie, tak? Jak żyć, Panie I Premierze. premierze. Nie, nie, nie, powiem tak Realizacja tego podcastu jest I audycji koszmarna Czasami Nie boję, nie boję się tego powiedzieć eee, ty, Po prostu podcast Ja rozumiem, zdarzają się różne rzeczy W czasie audycji, rybie połączenia Ktoś traci internet Ale w podcaście to nie jest wycinane To wszystko leci tak jak było na antenie Również są piosenki nie, Niejednokrotnie Na niewolnej licencji które no, może się i przyjemnie słuchać, aczkolwiek no, może się okazać, że będą nieprzyjemności, jeżeli, jeżeli się ktoś przyczepi. A czy mówiliście panowie o dekompresorze, może wcześniej? Yy, nie nie ta, słuchałem. Tak, mówiliśmy o dekompresorze, ale w, tydzień temu mówiłem o dekompresorze. Ale oczywiście możemy powtórzyć, że wreszcie podcast dla ludzi, którzy nie rozumieją komputerów. Tak, podcast techniczny dla osób atechnicznych. To nie, ja już nie... w którymś podcastofonie mówiłem, że w pewnych momentach myślałem sobie, what? Nie zgadzam się, nie? Ale później przyszło takie, takie zastanowienie, że czy ja bym to wytłumaczył lepiej, gdybym ja... miał wytłumaczyć to komuś, kto jest totalnym laikiem? Ja bym powiedział inaczej, że to, to jest podcast dla tych, co chcą wiedzieć więcej, nie to dla tych, którzy nie wiedzą nic o komputerach. Bo ja na przykład no, mam, mam tam pojęcie różne, ale, ale czasami nie wiem, skąd to się bierze, więc, więc, więc myślę, że w moim wypadku opis tego, jak już wspomniałem, byłby podcast dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Ale o to jest w taki sposób zrobiony, że zagadnienie, którego kompletnie nie znałem, zrozumiałem. Hmm. Który? Było tam takie jedno. I już zapomniałem o czym to było, ale wiedziałem jak oni to tłumaczyli. Wszystko zrozumiałem. Tylko, że wyrzuciłem to z pamięci ze względu na to, że to jest temat, który mnie nie zainteresował. Co dalej, Macieju? Mówiłeś Andrzeju, że w naszym zestawieniu, a właściwie w twoim zestawieniu, nie ma podcastów o grach, ale to nie jest do końca prawda, bo trzeba nie wiem czy zjeść pod uwagę, że kombinat, tak? taka osobliwość swego rodzaju które jest tak naprawdę zbiorem podcastów Wychodzących pod jedną nazwą Ma również podcasty o grach Ostatnio, ostatnio nie wiem, czy, czy zginął mi RSS Czy nic nie wychodzi nie mam czasu Była przerwa sesji, tak, Była przerwa, teraz coś wyszło A muszę powiedzieć, że tam nawet pamiętam Że były jakieś e, e, recenzje nawet Filipa Filip, powiedz mi, co tam mieszałeś? W kombinacie? Tak Um, zaczęliśmy gdzieś um, w listopadzie chyba 2011 i, i z Godajem zawsze się dobrze, dobrze mi współpracowało i, i powiedział, że czy nie chciałbym mieć swoich pięciu minut i większość z tych chłopaków tam no, była taka... No, mocno określona co do tematu, czyli książki, gry, filmy, różne rzeczy. A ja troszeczkę nie wiedziałem, o czym chcę mówić, ale myślę, spróbuję, no bo każdy musi mieć swój drugi podcast, każdy musi gdzieś tam się inaczej wygadać. Więc, więc troszkę mówiłem o tym, co, co, co było w danym momencie ciekawe, myślę. Troszeczkę, już nie pamiętam dokładnie, ale mówiłem chyba o, o, o starych moich filmach, o starych jakichś moich doświadczeniach. Nie do końca właśnie pamiętam, bo to już strasznie, strasznie dawno było. Ale, ale popełniłem chyba z 8, może 7 odcinków i była to przygoda, ale w pewnym momencie mam wrażenie, że wszystko skończyło. Mi się tematy. Ja nie umiem tak do końca na, na, na jakiś dany temat nawijać, więc, więc z nowym rokiem jakoś jak, jak, jak się skończył 2011 skończyła się też jakby moja przygoda z kombinatem, ale to jest rewelacyjny pomysł, bo jest jeden podcast, a codziennie ukazuje się coś innego, więc, więc każdego dnia masz coś ciekawego, każdego dnia masz, masz, masz nowe doznania i nowe informacje od chłopaków, więc myślę, że do, to dobra, dobry temat, dobry, dobry pomysł na to wszystko dokładnie. Co jeszcze Macieju? Bo tu widzę, że mamy tutaj bardzo dużą listę i możemy bez końca mówić. Tak, lista jest bardzo długa, natomiast podcasty, o których cokolwiek mogę powiedzieć, powoli się kończą. Bo chociaż miałem taki szczytny cel, żeby słuchać wszystkiego, no to niestety nie zawsze się to udało. Jedynie kama się to potrafi. Tak, to potrafi tylko Robert. Natomiast na no to ja już powoli wyprztykuję się z tego co słuchałem to wspomnę o zakazanym księgozbiorze. przepraszam, zakazany księgozbiór, zapomnianym księgozbiorze, które to jest też audycja z radiowa tak, którą prowadzi obecny tutaj Andrzej i która notabene e będzie jutro i o terym praczycie <głosy> tak, będzie jutro na antenie naszej też, tak? Tak, także na naszej antenie będzie retransmisja no i co ja tam mogę powiedzieć poruszam ogólnie temat książek i ostatnio nawet książki są tylko punktem wyjścia do zrozumienia społeczeństwa jak ja je odbieram tak oczywiście można tam y dzwonić można słuchać nie tylko prawda? dobrze panowie rozmawialiśmy o tym co się ukazało w zeszłym roku każdy ma swoje ulubione podcasty każdy ma swoich ulubionych że tak się wyrażę artystów wydający głos, ale czego byśmy sobie życzyli na przykład na ten rok? Co byśmy chcieli y, Macieju, Andrzeju, żeby się ukazało w tym roku? Coś, co, co mogłoby was zainteresować, a czego jeszcze nie było? Jakie są wasze y, marzenia, może w ten sposób? Ja to bym sobie życzył reaktywacji moich projektów, a raczej reaktywacji jednego a -a. projektu i startu tych, które planuję już od nawet ponad roku niektóre, ale jakoś nie mogę się zebrać, żeby żeby to nagrać i, i opublikować, bo część rzeczy mam też nagrane. No, ale żeby nie wyszło, że, że tak samolubnie, no to mamy podcasty filmowe, mamy dobre podcasty też o kulturze, mamy podcasty o grach, aczkolwiek tych nie słucham. Ja myślę, że ja bym chciał, żeby wrócił, żeby wrócił jeden podcaster, ja bym chciał posłuchać podcastu o w mordę albo podcastu 420. Tak, ja bym sobie życzył powrotu kilku podcasterów, powrotu kamaszyna, powrotu skwarowej, powrotu skwary do regularności. No i przede wszystkim marzę, żeby było więcej podcastów o książkach, żeby były podcasty, można powiedzieć, o tym, co ludzie interesują. Chciałbym coś jak Stare Retro Radio, gdzie siada naprzeciwko siebie dwóch ludzi i mówią, ja po prostu kocham, jak ja to mówię, nocne Polaków rozmowy, jak siada się, wypowiada się słowa i rozmawia się z kimś o... O tym, co się interesuje, i to się później rejestruje i podaje dalej. Tego sobie bym życzył. Podcastów, które żałuję, że się kończą, mimo że na przykład trwają nawet trzy godziny. A te filmy No dobrze Andrzeju. dobrze, Andrzeju, ale zaraz powiem, ale czy to nie jest tak, że tęskni mi do czegoś? To było ciekawe, a teraz jak, jak, jak Robert wróci, na przykład mówisz o 420, czy... No, wie, wiemy, że, że Robert jednak ma talent i ma gadane, ale czy to nie będzie taki odgrzewany kotlet, czy... czy w, zawsze nam będzie smakował, bo zawsze będziemy do niego tęsknić i będziemy patrzeć na niego bezkrytycznie. Nie to, że chcę Robertowi dowalić, bo Robert znaczy, nie lubię i yy, w ogóle. Ale, yy, ale czy, czy nie przyjmiemy go bezkrytycznie? Jak, jak yy, wróci? Yy, Filip, czy ja przyjmuję twoje podcasty bezkrytycznie? Nie, no dowalasz mi często. No, Także tu nie o to chodzi. Mi chodzi po prostu, ja mówię, zawsze wybieram z danego momentu to, co mi się najbardziej podoba. I mówiąc, że chciałbym, żeby, żeby ktoś wrócił, czyli żeby wrócił z tym, co mi się najbardziej podobało, a nie żeby wrócił i odwalił Kaszanę. Przepraszam cię, Kasiu, to nie do ciebie akurat było. No ale Robert Kaszany nie odwala, nie? Ale, ale, ale wiemy, że... że... Że, że, że wiesz z stymulacją do nagrywania y, nie są komentarze, no bo ich jest mało chyba, że jest się wiesz Martinem gdzie masz po to odcinkiem mnóstwo tego, ale ale wiesz no, no ja... wróci i, i co dalej? Chodzi o to, że ja, ja lubię słuchać dobrych podcastów. Ja sobie bym po prostu życzył, żeby byli inni Roberci, in, inni Nowi Filipi, żeby po prostu uzupełnić ten czas, kiedy ja na, na słuchawkach nie mam już co puścić. Ale takie osoby się pojawiają. Zresztą wspomnieliśmy o Odwyku, który też zaliczył w tym roku debiut. Co prawda jest to, ukazuje się pod szyldem Odwyku, aczkolwiek autor sam we wstępniaku ma trochę inną nazwę, bo chodzi mi o podcast 30 klatek na sekundę. Ja nie wiem, czy nie prze... nie prze... Nie, prze to, że, bl, że, nie zmieniam nazwy, jeżeli tak, to wybacz, który ukazuje się właśnie pod szyldem odwyku, a jest takim troszkę innym spojrzeniem na wiarę. No... I się tak. dobrze słucha. Też się przynam, że jakoś nie wyłapałem. Ale to może dlatego, że ostatnio yy, nie słucham odwyku. <głosy> Dawno podcasttofonu nie nagrywałeś. Nie ma czegoś takiego młodszego, że filmografii nie ma czegoś takiego, z tego co wiem, 30 klatek na sekundę jest 29,95, więc więc więc zawsze coś takiego. No ale posłuchamy, zobaczymy odwyk. To jest tak, jak mówiłem wcześniej z Grishmanem i z Martinem. Nawet jak nie do końca kumam temat, to lubię słuchać Martina. On, on ma takie, takie gadanie, że czy gada właśnie o, o, o religijnych sprawach, czy gada o różnych innych tam, że tak powiem, brzydko pierdzeniach, to lubię, to lubię. Nie wiem dlaczego, ale, ale taki jestem troszkę uzależniony, więc... Znaczy, yy, tutaj faktycznie... nie chodzi akurat o Martina, tylko po prostu mi się przejadło podejście Martina do odwyku. No może, no. Yy, może dlatego, że akurat dużo słuchałem go w innych yy, podcastach, które wychodzą z kontestacji. Miałem wystarczająco Martina we krwi. Dobrze. Yy, w takim to razie. To już ostatni podcast, o którym ja mogę coś więcej powiedzieć, to Tajemnice Trzeciej RP, który jest również audycją radiową. Tak do odmiany raz na miesiąc się pojawię, zamiast teorii chaosu, rabinofali. I ja się zdziwiłem, że on wystartował w tym roku. Tak, no, ale... wystartował w tym roku, ale mogę powiedzieć, że tutaj jest sinusoida. Bywały rewelacyjne, naprawdę rewelacyjne tajemnice 3 RP. I były takie tajemnice 3 RP, że słuchałem z obowiązku przy robieniu podcastofonu. No, także ja, ja więcej mogę podać tylko tytuły podcastów, bo, bo w tej chwili zostały mi tylko podcasty, których wysłuchałem jednego, może dwóch odcinków, bo mi się nawinęły, ale no, nie jestem w stanie o nich nic więcej powiedzieć, to są podcasty Poranny, Okiem Niedźwiedzia. Okiem Niedźwiedzia mogę ci powiedzieć, że ja polecam, to jest uzupełnienie, coś można powiedzieć jakby praktyczna mała wielka firma plus ławka po godzinach. Naprawdę, naprawdę dobry podcast. A mroczna strona Stephena Kinga? Bo ja słyszałem tylko w podcastofonie o tym podcaście, powiem e, szczerze. Słuchałem mrocznej strony Stephena Kinga i takiej można powiedzieć, a że słuchałem tego zaraz po tym, jak się zazębiło się to z RSK, akurat którym słuchałem, były identyczne tematy, to nie, nie będę się wypowiadał, bo boimy szczerzy podskoczyć do Manto to trzeba umieć czy się udało, to Nie. już zostawimy. Dokładnie. E, Filipie, co jeszcze byś chciał powiedzieć? Cóż, jeszcze chciałbym powiedzieć. E, wam czy słuchaczom? Bo to jest różnica. No, słuchaczom. Słuchaczom, żeby poznawali polskie podcasty, żeby słuchali najlepszych polskich przeglądów podcastów, w których chłopacy i może czasami dziewczyny mówią o tym, co się ukazało w, w polskim podcastingu, żeby śledzili polski podcasting, żeby się do niego przyzwyczajali, bo to, bo to pokazuje, że, że jesteśmy... Ktoś to napisał ostatnio na, na, na Facebooku, że chyba właśnie Paweł Prokopowicz, że stare filmy gdzieś już krzaczą, już nie można oglądać 10, 12, 15-letnich filmów, bo, bo, to tak, bo, bo, bo, się, bo się nie da. A, a podcasty, Czy ja za, za dwa tygodnie jest 8 lat polskiego podcastingu i, i tak sobie jeszcze takiego małego spoilera zrobię, czyli przygotowując się do nagrania kolejnego odcinka e, starodawnego podcastu Wincentego, przesłuchałem kilka odcinków właśnie, właśnie Celluloida i te pierwsze polskie podcasty naprawdę miały niesamowitą jakość. Naprawdę były zrobione porządnie, czysto i prawie radiowo i, i myślę, że, że zaczęliśmy z takiego bardzo wysokiego poziomu i to nie jest tak jak z telewizją, że kiedyś było byle jakoś i się oglądało i, i, i śnieżyło. Polski podcasting od samego początku miał wysoką jakość i bardzo dobrze to się słuchało, więc jeśli ktoś posłucha wchodząc na, na, na, na, na archiwum polskich podcastów i posłucha pierwszych polskich podcastów, a absolutnie nie będzie miał wrażenia, że ten podcast był nagrany 8, 7, 6 lat temu. Naprawdę jakość jest, jest w przedważającej mierze bardzo dobra, więc, więc yy, słuchacze nie, nie poznają tego wszystkiego. I myślę, tak jak powiedziałeś Andrzeju, że warto słuchać, warto poznawać, i warto gdzieś tam może nawet w pewnym momencie samemu coś zrobić, więc, więc każdy z nas jest miły, sympatyczny. Niektórzy, nie, niektórzy są nawet piękniejsi, więc, więc warto napisać do nas i, i, i zrobić swój własny odcinek, swój własny projekt. Filipe, Tym bardziej, ty... że technicznie tak naprawdę to wcale nie musi być dobre. Ważne, żebyś miał temat, żebyś potrafił się wysłowić na ten temat i spokojnie będą słuchacze, zobaczysz, że warto inwestować, ewentualnie y, ktoś ci pomoże, tak? bo mamy przecież stajnie podcastowe. No a jeżeli nie, jeżeli zobaczysz, że to ci się nie podoba, no to nic nie tracisz, tak? Dokładnie. No, czy technicznie, i to może, może, wiesz, kiedyś zawsze mówiliśmy w podcastofonie, jak jeszcze byliśmy jedną wielką, kochającą się rodziną, że wystarczy y, z, z, zwykły kijaszek mikrofonowy za 5 za złotych ze sklepu, ale jakiś tam montaż musi być taki, żeby to wiesz, nie urywało uszu, minimalny. Więc, więc myślę, że wyrośliśmy z, z czasów. E, takim przykładem w zasadzie zerowego montażu jest właśnie podcast Jacka e, Kuchmistrza. Nie ten kuchmistrzowy, tylko ten drugi 966. Da się słuchać, ale, ale niestety, jeśli jest fatalny montaż, to, to Andrzej to mówił wcześniej przy jakimś podcaście, że to zniechęca, więc trzeba troszkę włożyć serca w. W, w, w, w złożenie dźwięku. Y, nawet y, nie powiedziałbym, że y, serca złożenie, tylko nawet czasami w przygotowanie, bo ja się przyznaję, że ja bardzo mało pracuję teraz na, podcast, na podcastami, bo nauczyłem się. Nauczyłem się techniki nagrywania, gdzie człowiek siedzi w tej samej odległości od mikrofonu, ma przygotowane materiały i najwyżej wycina to, gdzie się przejężyczy i powtórzy to zdanie. Ale o tym to będzie kiedy indziej. I chciałem Ci powiedzieć, Filipie, że jest jeszcze jedna sprawa z podcastingiem. To, co powiedziałeś, że celoid jest, ma taką wspaniałą jakość. Po prostu podcasterzy to są osoby, które nie zadowalają się z reguły byle jakością i starają się, nawet jeżeli nie mają sprzętu, wyciągnąć z tego sprzętu więcej niż on daje. Czyli po prostu posiedzą chwilę, popracują, żeby puścić ten swój głos najlepiej jak się umie. Tak, mi, kiedyś Andrzeju ty mi proponowałeś taki podcast właśnie techniczny ze względu na to, że ja jestem zboczonym, jak to mówił tak, e, tak, tak. E, Skwaro, z, z, z boczuchem technicznym, ale czasami chcę zrobić zwyczajnie taki montaż, ale no, jednak ja nie umiem, nie? więc, więc y, zrobić podcast poprawny, poprawny mówię technicznie, to wcale nie jest trudno, bo wystarczy zmontować ten dźwięk, Yy, przepuścić go przez jakiś yy, levelator, 23. czyli jakiś program do, do normalizacji dźwięków i tyle wystarczy, i, i tyle, i to tam się wszystko wyrówna, więc... więc Ale to więc, nie jest audycja no. o technikaliach. O, no Tutaj mieliśmy podsumowywać y, rok 2012, jeżeli chodzi o debiuty w podcastingu. Ja bym powiedział, ja myślę, że... że to był dobry rok. Ja myślę, że ja tak zakończę dwoma tytułami podcastów i w nawiązaniu do naszej działalności to gorzej nie będzie niż w tej chwili jest. Ale praca w re, tak? tutaj staramy się jak najbardziej, żeby dostarczyć wam strumień radiowy, żeby nagrywać podcasty, żeby wszystko było dobrze, ładnie i pięknie. Ja Aha. bym chciał na koniec I... odkręcić, bo ja mówiłem w moim nie tylko olworskim podcaście, że, że rok nie uważam za, za super, ale jednak patrząc na tą listę tych podcastów, człowiek się myli i przyznaje się do błędu, myślę, też Macieju nie masz racji, że gorzej nie będzie. Nie jest aż tak źle, ale, ale ja patrzę na to przy, poprzez pryzmat mój, czyli lubię, że jak podcasty są powiedzmy jakieś tam dopieszczone albo w miarę dobrze złożone, więc, więc takich podcastów kilka było. Jak już powiedziałem, moje, moje typy za, za ten rok w ankiecie umieściłem. Mam wrażenie, że one gdzieś tam się na górze znajdą. Więc, więc, ja nie mówiłem myślę, o że castingu gorzej nie będzie. Ja mówiłem w tej sprawie, która się nam teraz dzieje z Radiem, o. oczywiście. No, nie, ja mówię, odkręcam troszkę swoje słowa. Myślę, że jest dużo chłopaków, którzy, którzy, którzy mają serce i jest dużo tematów, które, które można jeszcze poruszyć, a nie były poruszone. Dziewczyn nam brakuje, niestety, no ale cóż, możemy tego, Andrzeja zna, znaturalizować jak w seksmisji, no nie wiem, no. Z Andrzej, Andrzej w... bardzo ładnie potrafi dziewczyny naśladować, o czym mogliśmy usłyszeć w słowotoku z Andrzejem właśnie. Tak, yy, tak, tak, tak, to w takim razie chciałem wszystkim wam serdecznie podziękować za przybycie. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się w tym gronie. Żegna się z wami Andrzej Famielec. Filip Zawdziński. I Maciek Dmowski. Był, była to audycja temat podcastu w radiu Ethercast.net. Zapraszamy za tydzień na na co? Na, na odcinek. Dokładnie, a w sobotę będzie podcast on Live, w którym będę prowadził ja z Maćkiem i być może będzie jakiś gość, ale negocjacje trwają. Także no. dziękuję wszystkim, do usłyszenia i zapraszam do słuchania polskich podcastów. No. To tak Maćkiem Squarą pojechawszy słuchajcie polskich podcastów, czyńcie dobro i Maćku Skwara nagrywaj, częściej. Cześć. Cześć. Radio Ethercast Radio Ethercast propaguje ideę podcastingu odwieczny rytuał zwany dawniej nocne Polaków rozmowy które dzisiaj przeniosły się za stołu i z ciepłych foteli do duchowej i niematerialnej czeluści internetu oczywiście nie możemy rozmawiać bez kultury i sztuki, a sztuką jest właśnie rozmowa ta sztuka jest ulotna jak ether jak ten magiczny nośnik fal radiowych z XIX wieku i my My nim przesiąknięci staramy się ów eter zamknąć w pliku mp3 w strumieniu radia. Temu więc eterkaznet. Można będzie u nas znaleźć audycje dla podcasterów, dla osób złaknionych kultury i muzyki. Oczywiście Creative Commons, bo za ZAX to zbój, a my bez Robin Hooda jesteśmy. I żadnych datków na siebie zbierać nie będziemy. I co jeszcze? O, no i oczywiście archiwa. Archiwa, ogromne archiwa podcastów, które trzeba szukać, trzeba znajdować. A my? A my postaramy się je Wam przybliżyć. Czasami z opowieścią o podcasterach, czasami z opowieścią o tym, jak stworzyć taki podcast. Po prostu słuchajcie nas. www.ethercast.net Zapraszam Andrzej Familek. Tak, ja jestem ten kogut z dzikiego miasta. E -e -e -e.